Rozdział 33. Zenos nauczał, że Bóg słyszy nasze modlitwy bez względu na to, gdzie się modlimy, oraz że przez swego syna odwrócił swe wyroki. Zenok nauczał, że Bóg przelał łaski na lud ze względu na swego syna. Symbol, podniesiony na pustyni przez Mojżesza, reprezentuje syna Bożego, dzięki któremu ludzie zmartwychwstaną. I gdy Alma to powiedział, zapytali go czy powinni wierzyć w jednego Boga, aby uzyskać ten owoc. Chcieli wiedzieć, jak mieli zasadzić to nasiono, a raczej słowo, o którym mówił, że powinni zrobić mu miejsce w swych sercach i pytali, w jaki sposób powinni rozwijać swą wiarę. I Alma odpowiedział. Oto powiedzieliście, że nie możecie czcić swego Boga, ponieważ wypędzono was z synagog. Jeśli uważacie, że dlatego nie możecie czcić swego Boga Mówię Wam, że jesteście w wielkim błędzie I powinnyście zbadać Pisma Święte A jeśli uważacie, że Pisma Święte tego uczą Nie rozumiecie ich Czy pamiętacie, jak czytaliście słowa Zenosa Proroka z dawnych czasów I co powiedział o modlitwie i czczeniu Boga Oto powiedział Jesteś miłosierny, Boże Bo słyszałeś moją modlitwę Gdy byłem na pustyni Byłeś mi miłosierny, gdy modliłem się o pomoc I sprawiłeś, że moi wrogowie stali się dla mnie życzliwi. Byłeś mi miłosierny, Boże, gdy wołałem do Ciebie na moim polu Słyszałeś mnie, gdy wołałem do Ciebie w mej modlitwie Słyszałeś mnie, Boże, gdy wracałem do domu Słyszałeś, co mówiłem w mej modlitwie Słyszałeś mnie, gdy wszedłszy do mej izby Modliłem się do Ciebie, Panie Jesteś miłosierny wobec swych dzieci, które wołają do Ciebie, pragnąc, byś Ty je usłyszał, a nie ludzie. I Ty je słyszysz. Byłeś mi miłosierny, Boże, i słyszałeś moje modlitwy pośród Twych zgromadzeń. Słyszałeś mnie także, gdy zostałem wzgardzony i wypędzony przez moich wrogów. Usłyszałeś me wołania, rozgniewałeś się na mych wrogów i w swym gniewie nawiedziłeś ich nagłą zagładą. Słyszałeś mnie ze względu na moją niedolę i szczerość i ze względu na Twego Syna byłeś mi miłosierny. Będę więc wołał do Ciebie we wszystkich mych niedolach. W Tobie jest moja radość, gdyż ze względu na Twego Syna odwróciłeś ode mnie Twe wyroki. I Alma zapytał ich, czy wierzycie w Pisma Święte spisane przez dawnych proroków? Jeśli wierzycie, musicie dać wiarę słowom Zenosa, Albowiem powiedział, ze względu na Twego Syna odwróciłeś Twe wyroki. I teraz, moi bracia, pytam, czy czytaliście te Pisma Święte? Jeśli tak, jak możecie wątpić w przyjście Syna Bożego? Oto zapisano, że nie tylko Zenos o tym mówił, lecz Zenok także to głosił. Albowiem powiedział, jesteś gniewny, Panie, na ten lud bo nie chcą zrozumieć łask, które na nich przelałeś ze względu na Twojego Syna. I teraz, moi bracia, widzicie, że drugi z dawnych proroków dawał świadectwo o Synu Bożym i ludzie ukamienowali Go, bo nie chcieli zrozumieć Jego słów. Ale to nie wszystko, albowiem nie tylko oni mówili o Synu Bożym. Mówił o Nim Mojżesz i podniósł na pustyni symbol, aby mogli żyć ci, którzy spojrzą na ten symbol, i wielu spojrzało i żyło. Jednak niewielu zrozumiało znaczenie tego symbolu, a to z powodu znieczulenia serc. I wielu tak znieczuliło swe serca, że nie chcieli spojrzeć, dlatego zginęli. I nie chcieli spojrzeć, bo nie wierzyli, że może to ich uleczyć. Moi bracia, jeśli moglibyście zostać uleczeni przez podniesienie wzroku, czyż nie spojrzelibyście natychmiast? Czy też może wolelibyście znieczulić swe serca w niewierze, być opieszali, nie podnieść oczu i zginąć? Jeśli tak, biada wam. Lecz jeśli byście tak nie postąpili, podnieście wzrok i zacznijcie wierzyć w Syna Bożego, że przyjdzie odkupić swoich, będzie cierpiał, umrze, aby uczynić za ich grzechy i zmartwychwstanie. A dzięki temu... Wszyscy zmartwychwstaną, bo stanęli przed Nim I byli sądzeni według swych czynów W dzień ostateczny, w dzień sądu I teraz, moi bracia, pragnę, abyście zrobili miejsce temu słowu W waszych sercach i gdy zaczyna rosnąć Wzmacniajcie je swoją wiarą i pielęgnujcie A stanie się ono drzewem wyrastającym w was ku życiu wiecznemu Wtedy niech wam Bóg sprawi, by wasze ciężary stały się lekkie poprzez radość w Jego Synu, a możecie osiągnąć to wszystko, jeśli tego pragniecie. Amen.